Chwała Bogu. Przyjechaliśmy tutaj z rodziną z Wodzisławia Śląskiego z Górnego Śląska okolic Rybnika i Jastrzębia tam gdzie jest węgiel wydobywany. Nawróciłem się kilkanaście lat temu nie liczę tego i przez Ponad 10 lat funkcjonowałem w jednej ze społeczności, ale przyszedł taki czas, kiedy ta społeczność rozstała się ze mną, i to jest pierwsza, pierwsze wydarzenie, o którym chciałbym Wam powiedzieć w świadectwie. I ten pierwszy okres, pomimo tego, że Bóg mi dał światło, co mam dalej robić, po, po tym jak rozstała się społeczność ze mną, i pomimo tego, że poruszałem się, nie byłem sam, byli bracia i siostry. Pomimo tego przez około rok czasu nie potrafiłem wzrastać w Chrystusie, nie potrafiłem się budować. I Przyszedł taki czas, kiedy Bóg w tym wszystkim pokazał mi, bo pomimo tego, że w rozmowach, które się toczyły i poruszały tą, to wydarzenie, które miało miejsce, to nasze rozstanie z braćmi, kiedy ktoś mnie pytał, to ja oczywiście mówiłem, nie mam do nikogo żalu, nie mam pretensji i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda była inna i myślę, że część moich rozmówców mogło to wysłyszeć w moich wypowiedziach, że było inaczej, że był żal, była pretensja, były jakieś uwagi w sercu. Ale po mniej więcej roku czasu przyszła taka sytuacja, kiedy kierunek patrzenia mojego serca zmienił się, że ja przestałem patrzeć na to, jakie złowy rządzili mi bracia, jakie wielkie pretensje są w moim sercu, ale Bóg zaczął pokazywać mi moje serce, jaki ja jestem. I to zaczęło być punktem zwrotnym w moim życiu, dlatego że przestałem się koncentrować, czy myśleć o tym, jak było w moim, jak było w tych relacjach między braćmi, ale jakie jest moje życie. I Bóg zaczął pokazywać, co musi ulec zmianie w moim życiu, jak moje serce musi się zmienić. I dlaczego o tym wydarzeniu mówię? To wydarzenie miało miejsce już chyba z 8 lat temu, ale dlatego o tym mówię, ponieważ gdyby nie było tego punktu zwrotnego, gdyby nie było tego zawrócenia. Myślenia postrzegania tej rzeczywistości. Nigdy nie byłbym tutaj dzisiaj w tym chociażby w tym miejscu wśród was i w innych miejscach. Myślę, że byłbym pogrążony w gorzkości, w smutku. Nie potrafiłbym radować się społecznością z braćmi, siostrami. Nie potrafiłbym czerpać z bogactwa chrystusowego, jakie jest w Kościele. Ja powiedziałem to tak bardzo lapidarnie. Jeśli ktoś będzie chciał jakieś szczegóły po społeczności, możemy o tym porozmawiać, dlatego że niekoniecznie muszę mówić w tej chwili o szczegółach, ale gdyby ktoś chciał, służę. I Drugie wydarzenie, o którym chciałbym powiedzieć, to jest świeże, bo uważam, że powinniśmy świeży, świeżymi rzeczami się dzielić. A, czyli inaczej, że powinniśmy Chrystusa doświadczać tak na co dzień. Tak jak Paweł powiedział, nie można tego nazbierać na zapas. Trzeba go doświadczać każdego dnia. Wydarzenie, które było takie dość znamienite i mocne w moim życiu, to wydarzyło się podczas tegorocznego ustronia. Chciałbym, zanim będę mówił, chciałbym przeczytać taki fragment ze Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian.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 rozszerzcie i wy, serca wasze. Bóg jak gdyby otworzył mi rzeczywistość tego słowa właśnie w ustroniu. Do ustronia zaprosiliśmy jednego angielsko mówiącego brata, brata Bernarda. Nigdy wcześniej tego nie praktykowaliśmy, żebyśmy zapraszali do ustronia braci spoza granic Polski. No i wiecie, to pierwszy raz to, to zrobiliśmy, więc dobrze by było, gdy już tak zaprosiliśmy brata Bernarda zaznajomić się, co on tam mówi, jakie kazania i tak dalej. Wcześniej już coś, nie coś na temat brata Bernarda wiedzieliśmy, no ale myślę sobie, jak ma przyjechać. Jeśli mamy mu poświęcić, czy też nie tyle poświęcić, ile dać mu, oddać mu pole na tym miejscu przymównicy, to dobrze by było wiedzieć, co za tym bratem idzie, jakie poselstwo i tak dalej. Zacząłem słuchać jego kazań z poprzedniego roku. i słyszę w tych kazaniach w różnych miejscach. Trzy razy był w Polsce. W różnych miejscach mniej więcej to samo mówi. Myślę sobie, no fajnie przyjedzie i będzie mówił znowuż o tej pierwszej Mojżeszowej, o tym raju i o tym Adamie, i o Ewie. Takie miałem przekonanie w sercu swoim, takim nie przekonanie, nastawienie, takie było w moim sercu. I powiem wam, kiedy ustalaliśmy z braćmi, no zawsze robimy to co roku, ale z drugiej strony nie jesteśmy sztywni w tym, ale co roku, kiedy się spotykamy przed ustroniem, wiemy już, kto ma przyjechać. Zazwyczaj robimy pewny taki, nazwijmy to po naszemu grafik, gdzie umiejscawiamy braci, uzgadniamy z nimi wcześniej, ile chcielibyśmy usłyszeć od nich usług, nie narzucając żadnemu z braci tematu. Ma być to swoboda, ma być to wolność, to, co Duch Święty przynosi do Kościoła. No i dla brata Bernalda, no bracia może chcieliby więcej, a ja byłem tym, których mówił mniej, za dużo, za dużo miejsca. I kiedy się zaczął ustroń, wiecie, ci, którzy słuchali tych poselstw, może wychwycili tam, był taki niuans. Ja tych poselstw słuchałem jeszcze dwa razy po ustroniu. Był taki, w pierwszym kazaniu, był taki niuans, gdzie Bernard mówił, w, pod natchnieniem Ducha Świętego, mówił do nas o to, że widzi, że jesteśmy bardzo ściśnięci i ciaśni w swoich sercach. Wołał do Boga. A wiecie, moją modlitwą było właśnie też pierwszą z modlitw, które tam wypowiedziałem, żeby Bóg otworzył moje serce. Żeby otworzył moje serce na to, co będzie Bóg mówił. I nie tylko, jeśli idzie o samego Bernarda, ale o wszystko to, co tam będzie się działo. Żeby Bóg otworzył moje serce. Wiecie, dziękować Bogu, Bóg to serce otworzył. Sprawił, że to co mówił Bernard i nie tylko on, gdzieś głęboko dotykało mojego serca. Mam przekonanie, ci którzy mnie znają, mogą już zauważać pewne owoce tego słowa, które tam wysłyszałem, które dotarło do głębokości mojego serca, które zaczęło pracować w moim wnętrzu. I dlaczego chcę wam to powiedzieć? Dlatego to mówię, ponieważ... Bez takiego otwartego serca, gdy schodzimy się razem jako bracia i siostry, a byliśmy też i w tym roku już w innych miejscowościach i widzieliśmy, jak te zamknięte i ciasne serce nie pozwala przyjmować tego, co Bóg mówi do Kościoła. Być może tutaj macie jakieś swoje typy swoich ulubionych braci, na których wasze serca są otwarte, ale są wśród nich również bracia, na których serce wasze jest ściśnięte. Mamy mieć otwarte serce dla siebie, bo tylko w taki sposób będziemy mogli sobie usłużyć wzajemnie. W taki sposób Chrystus będzie mógł swobodnie przepływać w Kościele. To jest jedyny warunek. Jedyny. Niezbędny do tego, żeby... Ten Duch Święty mógł się przechadzać tutaj pomiędzy nami. Otwartość serca. Jeśli taka postawa będzie w naszych sercach, w naszym wnętrzu, będziemy mogli tego błogosławieństwa doświadczać. Wtedy Bóg przez swego Ducha będzie mógł nas dotykać i będzie mógł do nas mówić, do naszego wnętrza i będzie mógł nas przemieniać. Otwartość serca. Amen. Powstańmy. Proszę do modlitwy jeszcze na moment. Panie badaj nasze serca. Zachowaj nas od ciasnoty, zachowaj nas od takich duchowych klapek na oczach, w których trzymamy się naszych starych przyzwyczajeń i naszych wyobrażeń, zatykając nasze uszy na głos Twojego Ducha i na to, co Ty chcesz, Panie, czynić. Zachowaj nas też, Panie, przed... Taką otwartością, która mogłaby być krzywdząca dla Twojego Kościoła. Otwartością na to, co nieczyste, otwartością na to, co zwodnicze, otwartością na to, co mdłe i pozbawione ducha, pozbawione życia. Daj nam tę łaskę rozróżnienia tego, co Panie płynie z Twojego serca i co rzeczywiście jest Twoim pomazaniem, Twoim życiem, od tego, co niestety też widzimy, wielu ludzi w swojej cielesności pysze, i zarozumiałości, i głupocie próbuje wnosić do Kościoła i co powoduje, że ten strumień życia zostaje zmącony. Zachowaj nas od tego, Panie, i daj nam łaskę, byśmy umieli, nie zamknąwszy się, na Twoje działanie, różnorodne działanie. Trzymali się tego, co prawdziwe, tego, co buduje, tego, co umacnia Twój Kościół. Tego, Panie, chcemy, tego bardzo pragniemy i widzimy, jak jeszcze w tym nam nie dostaje. Jak tylko jakąś cząstkę Twoją udaje nam się uchwycić, a jakże pozostajemy ubodzy w wielu różnych sferach, gdzie nie doświadczamy, Panie, Twego działania, Twego objawienia. I za tym tęsknimy. Oto, Panie, prosimy Ciebie, byś dał nam tego więcej. Pragniemy Twej pełni. Pragniemy Twej obfitości. Pragniemy, abyśmy wszyscy dorastali do pełni wymiarów chrystusowych. Męskiej doskonałości, jedności poznania i wiary. Prosimy o Twe dzieło pośród nas, w Twoim Kościele. I też, Panie, dziękuję Tobie za tę łaskę, jaką mi dałeś, że poznałem braci z różnych kościołów, z różnych spo społeczności pozakościelnych, różnych grup, gdzie widzę to samo życie, Panie, które i mi objawiłeś, i... Jakże jest to budujące, jakże jest to zachęcające, kiedy możemy wzajemnie się pouczać, kiedy możemy wzajemnie się budować, napominać, zachęcać. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci i daj nam tę łaskę nie zamykania się w swoim własnym gronie i kiszenia się w swoim własnym sosie. Zachowaj nas, Panie, zachowaj, prosimy. Daj nam serca otwarte na wszystkich, którzy miłują Ciebie miłością niezniszczalną. Amen.